Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Dzisiaj goszczę Marka Niedźwiedzia. Przeprowadziliśmy już pierwszą część wywiadu. Ona jest na stronie, może jej wysłuchać. I kończąc pierwszą część wywiadu, Marek powiedział, że jedną z rzeczy, którą zajmuje się, mieszka w Anglii, to pomaga Polakom mieszkającym w Polsce prowadzić spółkę brytyjską. I teraz tutaj może się rodzić dużo wątpliwości. Jak to? Mieszkam w Polsce i mogę mieć spółkę brytyjską? Czy to jest zgodne z prawem? Powiedz, Marko. No witam ponownie również. To jest zgodne z prawem, z tym, że no nie w każdej sytuacji oczywiście, bo tutaj mamy do czynienia trochę z prawem oczywiście znajomość prawa polskiego, znajomość prawa brytyjskiego, ale przede wszystkim znajomość prawa takiego unijnego, bo właśnie Unia Europejska i jej regulacje znacznie rozszerzają możliwości terytorialne prowadzenia biznesu, bo generalnie jakby... Założeniem Unii Europejskiej jest to, że, że, że, że są wolności w ramach tej, tej Unii Europejskiej i do, fundmena, do fundamentalnych wolności takiego rynku, jakby tego wewnętrznego Unii Europejskiej należy, znaczy, wyliczone jest właśnie swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału, ale też właśnie swoboda zakładania przedsiębiorstw. I, i to, to są już takie stare regulacje, jeszcze jak Polska nie była w Unii Europejskiej, bodajże chyba lata 70., tak zwany traktat y, y, wspólnoty europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak zwany TWE i TFUE można sobie to gdzieś tam wygooglować i właśnie te założenia takie te pierwotne miały na celu jakby mówiło o tym, że nie można ograniczać swobody przedsiębiorczości obywateli jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa no tej wspólnoty europejskiej. Dlatego też oczywiście są pewne ograniczenia i tak dalej, tak jak powiedziałem, ale, ale, ale jest możliwość, że tak zwany rezydent polski, czyli osoba, która mieszka na stałe w Polsce, czy też w innym kraju Unii Europejskiej oczywiście, może prowadzić biznes jako na przykład spółka brytyjska, spółka ZO, czyli tutaj, tutaj nazywa się to Wielki Brytanii spółka Limited. Oczywiście no tutaj ciężko mi będzie przywołać wszystkie przepisy, które jakby regulują tą sprawę, bo jest ich, no jest ich masa, mnóstwo, ale ogólnie rzecz biorąc w wielu przypadkach, tak jak powiedziałem, jest możliwość, że polski rezydent może prowadzić swój biznes, nawet na terenie Polski jako Brytyjska spółka Limited i tutaj płacić podatki na przykład. Ko bardzo ważnym dokumentem tutaj też jest konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania między Wielką Brytanią i Polską. Yy, ona dużo tych rzeczy reguluje właśnie, gdzie te podatki płacić, jak jak na przykład jeżeli chodzi o dywidendy z takiej spółki, jak jeżeli chodzi o, o wynagrodzenie dla zarządu, czyli taki prezes zarządu, który nazywa się w spółce limited, to jest Dyrektor. tutaj generalnie w spółce limited nie ma prezesa zarządu i członków zarządu, są tylko dyrektorzy, directors tak zwani i oni również mogą sobie płacić pensje i z spółki brytyjskiej i również w pewnych przypadkach mogą być, mogą korzystać z zalet opodatkowania właśnie brytyjskiego, które no, no są dużo, dużo, ja o tym może powiem trochę później więcej, dużo bardziej korzystne oczywiście, bo, bo ze względu na kwoty wolne od podatku dla osoby fizycznej w Wielkiej Brytanii są to dosyć spore kwoty. Można właśnie opodatkować się właśnie po pierwsze jako spółka brytyjska płacić podatki Wielkiej Brytanii, ale też ja jako mieszkaniec Polski, jako dyrektor takiej spółki, czyli jako zarząd, również mogę być opodatkowany oczywiście w pewnych przypadkach na zasadach brytyjskich. Także to tak pokrótce, tak jak powiedziałem, no przepisów jest dużo, dużo więcej, ale no myślę, że chyba nie, nie to jest tutaj naszym celem, żeby chyba wszystkie je cytować. Oczywiście, tutaj tylko chcieliśmy zaznaczyć, że jest taka możliwość i yy, super, że powiedziałeś o tym, że w pewnych przypadkach, yy, że jest taka możliwość, że to wymaga indywidualnego też spojrzenia, branża i tak dalej. I tego nie będziemy rozwijać. Natomiast na końcu podamy też kontakt i w jaki sposób można się dowiedzieć więcej już na indywidualnych konsultacjach. Natomiast yy, ważne przesłanie z tego początku naszej rozmowy jest jedno. Jest taka możliwość. Mieszkając w Polsce, zgodnie z prawem możesz prowadzić spółkę brytyjską. I teraz nie wgłębiamy się w szczegóły, tylko chcemy, tylko no okej, okay, mogę, ale dlaczego? Jakie, czy są, jakie są korzyści? Jakbyś byś mu powiedzieć. Aha, no właśnie, jakie to? są korzyści. No bo oczywiście, no dobrze, wiemy wszyscy, no, my przedsiębiorcy wiemy, że, że w Polsce w ostatnich latach sporo dobrego się wydarzyło przecież. Trochę jednak... Hmm, jeżeli chodzi o otwieranie nowych działalności, trochę to zostało ułatwione. Może to jeszcze nie jest jakaś tam, może to nie jest jakiś tam wysoki standard, można powiedzieć, tych krajów europejskich, takich tej, tej starej Unii, ale jednak, jednak nie ma się co ukrywać, że jest lepiej. Natomiast Wielka Brytania, muszę powiedzieć, że Wielka Brytania nie jest, Anglia nie jest rajem podatkowym. Także, bo na przykład podatek dochodowy od osób prawnych, czyli właśnie od takich spółek, jest wyższy niż w Polsce, bo w Polsce wynosi, ten CIT wynosi 18%, a w Anglii wynosi 20%. Z tym, że ten podatek maleje, bo on wynosił nawet 27%, on, on w tej chwili już zmalał do 20%, natomiast w przeciągu najbliższych, bodajże ten nowy budżet chyba zakłada, że w przeciągu najbliższych 3 czy 5 lat, nie pamiętam, ma być to 18%, czyli to będzie już w ogóle najmniejszy podatek dochodowy od osób prawnych w tej grupie G20 bo inne kraje raczej podwyższają podatki, z tego co zauważyłem Wielka Brytania idzie w ogóle w innym kierunku, tutaj się obniża podatki, tutaj się jakby wyrzuca wszystkie regulacje, jak się wszystko liberalizuje, także 75% biurokracji pochodzi z Unii Europejskiej, także tutaj to, to też kolejny temat. Taki, taki że, że jednak ta Unia daje nam jakieś fajne możliwości i perspektywy, natomiast też trochę nas ogranicza do tej Wielkiej Brytanii, bo, bo, bo, bo, bo oczywiście Anglia też się musi przystosować do tych, do tych czasami bzdurnych przepisów, chociaż jakby te ostatnie przepisy, jeżeli chodzi o VAT, o VAT od usług zautomatyzowanych, ale to, to, to może nie teraz. W, takim, w każdym razie Anglia nie jest rajem podatkowym, ale dla firm o przychodach no powiedzmy do kilkuset tysięcy złotych rocznie, takim rajem już zdecydowanie jest, bo są przede wszystkim wysokie kwoty wolne od podatków i zus i zus też podkreślam, a jeżeli już ten, ten ZUS musimy płacić, ten brytyjski ZUS oczywiście, no to ten ZUS jest zdecydowanie niższy niż, niż w Polsce. Mamy też wysoki próg obowiązkowej rejestracji do VAT-u, no bo w Polsce wiemy 150 tysięcy złotych, nie każdy mały przedsiębiorca, startup chce być tym płatnikiem VAT na początku, no ale 150 tysięcy złotych jakby to jest ten, ten próg, gdzie on już musi być tym podatnikiem VAT. Z tego co wiem, znaczy wiemy wszyscy, że, że w Polsce są też niektóre branże, które jakby jest wymóg, że, że działając w tych branżach musimy zarejestrować się do VAT automatycznie. W Wielkiej Brytanii nie ma takich branż, a ten próg rejestracji obowiązkowej do VAT-u wynosi w tym roku 82 tysiące funtów, czyli pewnie jakieś prawie pół miliona złotych. Hmm. I ten próg roku rośnie. Rok temu było to 81 tysięcy funtów. W tej chwili to jest 82 tysiące funtów. Za ostatnie 12 miesięcy też jest inaczej niż w Polsce. Nie jest to rok kalendarzowy, tylko zawsze zobaczymy za plecy 12 miesięcy. Podatek dochodowy i rozliczanie firmy. To myślę, że jest bardzo ważne. I nawet gdzieś tam chyba z Tobą, Andrzej, rozmawialiśmy, że to też jest bardzo, bardzo ważny czynnik, że to robi się raz do roku. Podatek dochodowy generalnie płacimy raz do roku. Nie ma znaczenia, czy to jest spółka, Bryty spółka limited, czy to jest osoba tak zwany self-employed, czyli osoba samozatrudniona. Podatki płacimy raz do roku i rozliczamy się raz do roku przed urzędem skarbowym. Wiąże się to oczywiście z tym, że no, biznes, taki, taki młody biznes, który, jeżeli otwierasz firmę, wiadomo, najważniejsze na początku jest cash flow. Nie musisz wpłacać zaliczek podatku podatek dochodowy, pieniędzmi obracasz. Co ważne, pierwszy podatek dochodowy spółka brytyjska zapłaci po dwóch latach od rejestr... przepraszam, po 21 miesiącach od rejestracji, czyli mamy 21 miesięcy możemy obracać tymi pieniędzmi, zanim zapłacimy pierwszy podatek dochodowy, jeżeli oczywiście ten podatek, jeżeli, jeżeli mamy dochód. Także to myślę, że to jest, to jest najfajniejsza sprawa. Um, oczywiście niższe koszty księgowe w związku z tym, bo nie musimy co miesiąc, czy tam co kwartał płacić księgowemu, żeby takie deklaracje gdzieś tam przed Urzędem Skarbowym, czy przed, przed ZUS-em również składał. Um, to także mówię o tym podatku dochodowym do roku Bardzo ważnym czynnikiem też jest tutaj, może to już jest dla większych biznesów, albo jak ktoś planuje długoterminowo, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, bo przede wszystkim prawo jest, jest bardziej przejrzyste, jest, jest proste, ale też jest bardziej stabilne. Tutaj zmiany w prawie zachodzą bardzo, bardzo rzadko. A nawet jak już zachodzą, no, przykład przykład z życia. W 2006 roku zmienił się, zmieniły się, zmieniła się ta ustawa w Polsce. Mógłby, moglibyśmy powiedzieć, że to jest ustawa o tych spółkach... Y o spółkach, czyli nie wiem, jak to się nazywa, ten kodeks spółek handlowych bodajże, tak? tak. Jest to dosyć duży, czyli, czyli wszystkie przepisy, które regulują zakładanie, funkcjonowanie i tak dalej, jakby całe prawo odnośnie tych osób prawnych. Tutaj w Anglii to jest Companies House, to jest taki właśnie KRS brytyjski, z tym, że to jest jakby... No nieco inna instytucja, bo to nie, nie podlega jakby, to nie jest, jakby w Polsce KRS podlega, no jest, jest to przy, przy sądzie, przy sądach, natomiast w Anglii Companies House jest jakby to prywatna firma, która oczywiście działa, jest regulowana przez, przez, przez, przez, przez państwo, ale to jakby prywatna firma działa jako taki KRS w Wielkiej Brytanii i w 2006 zmieniła się ustawa o KRSie właśnie brytyjskim, o Companies House. To jest taki duży akt, Companies House Act. W 2006 się zmienił, on został jakby zliberalizowany, czyli przepisy zostały ułatwione, dużo przepisów wyrzucono do kosza i tak dalej, i tak dalej. Czyli te przepisy związane ze spółkami zostały, zostało nam to wszystko ułatwione, ale by ta ustawa a wcześniejsza zmiana bodajże była chyba 50 czy 60 lat wcześniej, teraz nie, nie chcę skłamać, ale ja, ja, jakoś tak to wyglądało. W 2006 weszła ta zmiana, ale zaczęła obowiązywać dopiero w 2009. Także zobaczcie, zmiana, zmiany zachodzą bardzo rzadko, wchodzą w życie bardzo wolno, żeby przedsiębiorcy mogli się przygotować, mieliśmy 3 lata na to, żeby się przygotować, ba, kto chciał, mógł zostać jeszcze na starych zasadach, obowiązujących sprzed 2006 roku. I wyobraźcie sobie, że ponad 50% firm, mimo że te przepisy zostały zliberalizowane, jakby zostało to wszystko ułatwione, zostało na starych przepisach, bo Brytyjczycy tak jakby nie lubią zmian. Oni, oni chcą mieć, dla nich nie ma znaczenia jakby tutaj kolejne ułatwienia, dla nich jest, ważniejsze jest, żeby to było wszystko po staremu, na starych zasadach. Czyli może jakby prawo nie działa też wstecz. Państwo daje wybór, że może zostać ewentualnie na starych zasadach. Tak jest w wielu, wielu przypadkach naprawdę. Więc, więc mówię, ta stabilność prawa, no, no to, jest, to jest bardzo duża, bardzo duża różnica między Polską i Wielką Brytanią, ale też bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, bo udziałowiec, czy też dyrektor, zarząd spółki, taki limited, generalnie nie odpowiada finansowo, nie odpowiada jakby prywatnym majątkiem nigdy, za, za, jakieś, za jakieś zobowiązania, za jakieś potknięcia spółki Limited. Spółka ZOO w Polsce też się mówi, że jakby to jest ograniczona odpowiedzialność, ale to jest nieprawda, bo, bo, bo, bo ten przepis jest dosyć... Jeżeli zarząd generalnie, jeżeli spółka jest niewypłacalna, zazwyczaj jednak odpowiada za, za, za długi tej spółki, no, co wiąże się oczywiście jakby z, z w wielu przypadkach z brakiem podejmowania ryzyka biznesowego. Jednak w Wielkiej Brytanii spółka limited daje to bezpieczeństwo nigdy, no chyba że popełni przestępstwo jakieś kryminalne, ale zarząd generalnie nigdy nie odpowiada za zobowiązania spółki. Także to też jest, jakby czujemy się tutaj bezpiecznie, bezpieczniejsi. Uproszczone czasami, tak jak powiedziałem w pierwszej części, nawet z punktu widzenia Polaka, nawet czasami sprowadzana do granic absurdu procedury rejestracji i likwidacji firmy. No to, to, to już jest w ogóle ja, który zarejestrowałem spółkę z o, bodajże w 2006 czy 2005 czy roku w Polsce, trzy miesiące i nie pamiętam, ile to kosztowało, chyba za 4000 złotych, Tutaj w Anglii, porównując tutaj do, do, do tych warunków brytyjskich, no to to jest w ogóle już, tak jak powiedziałem, sprowadzone do granic absurdu, aż nie wierzyłem, w pierwszym momencie nie wierzyłem, że, że, że w ten sposób można zarejestrować osobę, osobowość prawną, w której jest udziałowiec, są udziały, jest zarząd, to jest niemożliwe, w ciągu 15 minut można naprawdę zarejestrować, zarejestrować spółkę, spółkę taką ZO. Jest jeszcze kilka innych rzeczy, i in, kilka innych zalet, może tutaj już nie będę się może... Bo to często też są indywidualne sprawy. Są też wady oczywiście. Ym, chociażby taka wada jak... Ym, <laughs> Nie wiem, czy zapytać o wadę, ale ja może powiem no, o wadę. Oczywiście, wadach też, bo to takie... Na przykład wada to jest opieszałość urzędów. W Polsce się narzeka trochę na urzędników, ale jednak trzeba powiedzieć, że możesz iść do tego okienka, możesz się coś tam dowiedzieć. Nie zawsze to jest oczywiście wiążące i tak dalej. Nie zawsze cię obsłużą tak miło, jakbyś sobie tego życzył, ale jednak masz dostęp. Tutaj jednak w Wielkiej Brytanii nie ma tych okienek, nie ma dostępu do urzędników. Ten kontakt jest bardzo utrudniony, a, a często na jakieś dokumenty czy też odpowiedź urzędników czeka się tygodniami, a nawet miesiącami tak to działa niestety. No, niektórzy mówią, że to jest akurat zaleta, bo dzięki temu, że tych urzędników jest tak mało, to też oczywiście mamy tutaj, mamy takich kontroli skarbowych, jak kontrola skarbowa to jest jednak rzadkość tutaj w Wielkiej Brytanii. Też jest ciekawa, ciekawa sprawa, że, że tak jak powiedziałem, Wielka Brytania jednak idzie trochę w innym kierunku niż reszta, reszta chyba Unii Europejskiej, bo na przykład HMRC, czyli, czyli Urząd Skarbowy Brytyjski, jakby to już wiele lat temu, dostał zadanie, dostał, przed nimi został postawiony cel, że oni mają stać się instytucją, światowej klasy, instytucją, która utrzymuje doskonałe relacje z biznesem. To było, to jest taka, to można też wygooglować sobie w tak zwanej międzynarodowej ofercie biznesowej, którą wystosował rząd brytyjski do biznesów na całym świecie, nie tylko do, do Unii Europejskiej, ale do biznesu na całym świecie, tam jest właśnie ten punkt, to jest taki jakby przesłanie dla Urzędu Skarbowego, że HMRC jest światowej klasy organizacją utrzymującą doskonałe relacje z biznesem. Także uwierzcie mi, i to się czuje na, na każdym kroku, także też my tutaj jesteśmy partnerem, dla urzędnika, a nie petentem. No, w Polsce jednak, yy, jednak chyba, chyba jest inaczej trochę, że jednak tam ciągle to my mamy to roszczenie jakieś tam, albo do, od nas się ciągle coś chce. Tutaj naprawdę jest to zawsze, zazwyczaj jest to win-win jakaś sytuacja. Jesteśmy partnerem takim biznesowym dla, dla Urzędu Skarbowego i to się czuje na każdym kroku. Chyba za dużo się rozgadałem. <śmiech> Powiedziałeś wszystko to, co jest ważne i co potrzebne jest, żeby usłyszeć, także dzięki. No wiem, że jak się o tym słyszy, a jak się tego doświadcza, to są dwie różne rzeczy, bo człowiek słyszy i nie dowierza, a potem jak doświadcza, to przeciera oczy ze zdumieniem, że tak jest. Wiem, że dużo rozmawiasz też, masz dużo kontaktów z przedsiębiorcami, też z Polski i ludzie mają różne wątpliwości. Czy Jakie są takie typowe wątpliwości? Ktoś mówi, no dobrze, no może bym założył jednak taką spółkę w Anglii, ale i o co ludzie pytają? Z czym mają problem? Czego nie rozumieją albo nie wiedzą? To znaczy ci którzy, ci, którzy przychodzą tutaj do naszej firmy księgowej, pytają zazwyczaj, powiem szczerze, że zadają bardzo, bardzo takie trafne pytania, bo ci, co już przychodzą, to chyba raczej gdzieś tam już coś wiedzą. Natomiast ja myślę, że jednak najwięcej chyba Hmm, najwięcej chyba takich wątpliwości rodzi się w głowach takich normalnych wątpliwości. To jest to jest normalne, że ludzie jednak boją się tego, że jednak to jest kraj, inny język, inne prawo. Jakby nie było, no, dzieli nas duża różnica, no, to, to jest tysiąc mil na przykład, jeżeli chodzi o, czyli tam powiedzmy półtora tysiąca kilometrów od kraju do kraju i jednak też często ludzie w Polsce są trochę też jakby, no nie, nie ukrywajmy, trochę zaszczuci też przez, przez, przez ten cały system, przez, przez urzędy i tak dalej, jednak boją się pomyśleć nawet, że, że być może jest inne rozwiązanie, więc ja myślę, że taką pierwszą wątpliwością zawsze się pojawia właśnie to, co wspomniałeś, że, że czy to faktycznie jest możliwe, to, jest, to, to musi być, to musi być jakieś, jakieś naciąganie. I oczywiście też trzeba uważać na to, że bo, bo, bo dużo powstało takich firm pośredników, można powiedzieć, właśnie w Polsce i tych bym radził unikać pośredników w Polsce, którzy wymyślili sobie, że, że, że będą ludziom też pomagać takie spółki zakładać w Wielkiej Brytanii. Jednak tak to niestety nie działa, bo firmy księgowe, które, które, które mogą takie rzeczy robić, to tutaj w Wielkiej Brytanii jednak są są, jednak są duże regulacje, jeżeli chodzi o firmy księgowe, zwłaszcza jeżeli te firmy księgowe mają wśród swoich klientów non-UK residents, czyli osoby, które mieszkają poza Wielką Brytanią. Ze względu właśnie na terroryzm, na pranie brudnych pieniędzy, jest to branża bardzo teraz regulowana. Także wątpliwości, które się pojawiają w głowach, czy ten pośrednik, z którego chcę skorzystać, często tani, czy on, hmm, czy on... Hmm, jest wiarygodną osobą i to są to są dobre wątpliwości, oczywiście. I tutaj raczej radziłbym gdzieś poszukać jednak wiarygodnych firm, niekoniecznie najtańszych na rynku, które jednak działają fizycznie w Wielkiej Brytanii, bo te, żeby działać, jeszcze raz potwierdzę, są oregulowane, są poubezpieczane, mają jakieś certyfikaty itd. i tak dalej. I tutaj jest jakby większe bezpieczeństwo, że, ten, że, że, że założę tą spółkę i po pół roku, po roku czasu, kiedy przyjdzie do rozwiązania tej spółki, wszystko pójdzie jakby składnie i, i, i dobrze. Więc, więc te pierwsze wątpliwości w właśnie, czy to jest w ogóle możliwe i tak dalej, to jest normalna sprawa. Tutaj zalecam zawsze indywidualną konsultację z jakąś dobrą firmą księgową właśnie. Tutaj też możemy, na, na końcu może powiemy, że, że, że jest taka możliwość, żeby odpowiedzieć na wasze pytania i wątpliwości. Dwa, czy nasz pośrednik, czy ta firma księgowa jest firmą wiarygodną, no bo przecież e, zazwyczaj jest to tak, że robimy to przez internet, czyli kontakt jest internetowy, rzadko jednak klienci, bo nie muszą, przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, to jest właśnie też też dziwne, że żeby otworzyć spółkę brytyjską, nie trzeba tutaj fizycznie w ogóle przyjeżdżać, no w tym pierwszym etapie przynajmniej, bo taki jeden, dwa przyjazdy do roku jest jednak wymagane, ale to z innych, z innych powodów. Natomiast na początku generalnie nie trzeba tego zrobić. Zazwyczaj robi się to właśnie poprzez jakąś firmę taką księgową i nie znamy ich, także to są, to są normalne wątpliwości. Nie wiem, no inne wątpliwości pewnie takie, czy to rzeczywiście jest prawdziwe, no bo jak, rozliczać firmę raz do roku, nie ma, nie ma ZUS-u, są jakieś kwoty, wiesz, nie, nie płaci się ZUS-u, bo do kwoty 8 tysięcy, tam około 8 tysięcy funtów rocznie, jeżeli taki mamy, te tyle zarabiamy, wypłacamy sobie na przykład ten pen, pensji z, z naszej spółki, jako, jako, jako członek zarządu, nie płacimy żadnego ZUS-u i żadnego podatku dochodowego od naszej pensji. To też ludzie mówią, to jest to jest niemożliwe. No jak, nie można, jak można nie płacić ZUS-u, jeżeli się zarabia pieniądze? No właśnie, właśnie, właśnie się nie płaci, bo rząd Wielkiej Brytanii mówi, że, że, że osoby, które zarabiają takie pieniądze, te 8 tysięcy i w przypadku podatku dochodowego to jest 10 tysięcy 600 rocznie, są to małe, małe pieniądze na, na warunki brytyjskie. Nie można tych ludzi krzywdzić jeszcze podatkiem. Także takie są możliwości. Tak i, i, no i to są ta, no najczęstsze chyba pojawiające się takie wątpliwości, myślę. Dzięki Marku. A powiedz teraz o Twoim doświadczeniu, czyli od jakiego czasu zakładacie spółki w Anglii i ile już ich założyliście, jeżeli możesz podać te dane, tak? Czyli nie są to tajemnicą. Znaczy ja tajemnicą może nie są, ale ja bym tutaj może nie chciał mówić o dokładnych liczbach. Działamy na rynku, tak jak powiedziałem wam, ja mieszkam w Anglii też dosyć krótko, bo przecież od 2009 roku, a no biznes prowadzę, pierwszą firmę zarejestrowałem w 2010 w maju. Na ten biznes księgowy generalnie już, tak formalnie już, już myślę, że to jest od 2011 roku, czyli tam powiedzmy te parę lat. W tej chwili mamy firm bodajże prawie, bo to się dosyć, dosyć szybko zmienia, bo, bo tych, tych osób jednak bardzo dużo przychodzi i coraz więcej. Nie wiem, czy wiesz Andrzeju, ale, ale generalnie w Polsce ostatnie jakieś tam dane statystyczne mówią o tym, że Milion młodych Polaków i nie tylko pracowników, to już właśnie mowa też o przedsiębiorcach, Chcę nie to, że nawet chcę skorzystać z tych takich dobrodziejstw tej, tej Unii Europejskiej i zarejestrować sobie spółkę na przykład w Wielkiej Brytanii czy też w innym kraju, ale chcę fizycznie wyjechać z kraju, około milion młodych ludzi i, i wiesz, i to, to, to dopiero jest początek tej skali, ja myślę. Więc na, na ten moment myślę, że mamy około pół tysiąca, pół tysiąca takich, obsługujemy takich, takich spółek, gdzie właśnie udziałowcami czy też zarząd, w zarządzie są, są ci rezydenci brytyjscy, bo oczywiście mamy też, mamy też inne firmy tutaj brytyjskie, ale, ale 90% jednak to wyspecj, wyspecjalizowaliśmy się właśnie w obsłudze takich podmiotów, gdzie udziałowcami i dyrektorami w spółce jest rezydent. Polski. Mamy też Portugalczyków, mamy nie wiem, chyba tak, Włochów bodajże, ale jednak ten polski kierunek jest ze względu na to, że, że, że głównie 90% naszych pracowników to są Polacy, mamy, mamy tych klientów polskich. No właśnie powiedziałeś o tych wyjazdach, więc tutaj tylko te dwa cytaty dwóch naszych znajomych. Piotrek mhm. Motyl kiedyś powiedział, że każdy kraj ma ofertę dla człowieka, a człowiek obecnie może wybrać sobie, z której oferty skorzysta. A z kolei a to fajnie, no, takie no? ciekawe podejście. A Kamil mówi, że ludzie głosują nogami. Tak? To znaczy, że wyjeżdżają po prostu. Jeżeli, Aha, że, że... Czyli jakby od drugiej strony to, co mówi Piotrek, tak? Czyli po prostu nie podoba mi się tutaj, mam takie możliwości, więc, no. więc wyjeżdżam. E, no. no ale jakby w te tematy nie będziemy szli tutaj, natomiast stwierdzamy, że teraz mówi się o tym, że świat jest globalną wioską i rzeczywiście mamy o wiele więcej możliwości niż mieli chociażby nasi rodzice, tak. więc możemy też z tych możliwości korzystać. Natomiast chciałbym taki ukłon trochę zrobić względem ludzi, którzy są w podobnej branży jak ja, bo oni często mnie też pytają o założenie spółki w Anglii, czyli ludzie, którzy prowadzą usługi. tak? Mhm. Czy szkoleniowiec, coach, terapeuta. Tak? Czy tacy tak. ludzie, znaczy, znam odpowiedź, tak, ale chcę, chcę, żebyś ty tutaj powiedział, czy dla, czy tacy ludzie, jest sens, żeby oni w ogóle się interesowali przeniesieniem, czy dla nich jest możliwość przeniesienia swojego biznesu do Anglii, czy otworzenia spółki w znaczy to bra branża, branża usługowa, y, nie, nie, najwięcej klientów generalnie mamy oczywiście z branży usługowej, to jest IT i, i właśnie szkoleniowa branża. W bardzo wielu przypadkach jest to właśnie możliwe i, i tutaj w tych branżach właśnie jakby największe korzyści się odnosi, ale przepraszam, <śmiech> Tak jak powiedziałem, tutaj jednak zalecam y, jednak zawsze indywidualną konsultację, dopytanie i tak dalej, y, bo, bo często to właśnie zależy od indywidualnej sytuacji, bo y, tak jak wspomniałem o tej, na, chociażby o, o podatku VAT, w Wielkiej Brytanii, y, Wielkiej Brytanii jakby ta obowiązkowa rejestracja do VAT-u no jest dosyć wysoki ten próg, bo jest 82 tysiące funtów. Natomiast często ludzie, którzy, tak jak mówię, w zależności od tego, jakie to są usługi, gdzie sprzedają te usługi, może nie jakie, ale gdzie sprzedają te usługi yy, i tam od kilku innych czynników, yy, zależy czy w ogóle skorzystamy z tej, z tej wysokiej bariery wejścia nawet, bo często jest tak, może nie często, ale w niektórych przypadkach jest tak, że Generalnie VAT i tak musimy płacić w Polsce na przykład. Nie? VAT generalnie jest, jest bardzo skomplikowany, jeżeli chodzi o prawo unijne, o, o te regulacje unijne i tutaj zawsze jest wymagana konsultacja indywidualna właśnie chociażby w kontekście VAT-u, ale generalnie możemy powiedzieć, że tak, właśnie branża usługowa i branża szkoleniowa może i naprawdę największe korzyści odnosi właśnie, ta, te branże odnoszą najwięcej korzyści, jeżeli chodzi o te dobrodziejstwa tego systemu brytyjskiego, czy też w ogóle tych, tych unijnych możliwości. Tak. Dzięki Marku, to tak kończąc powoli. Powiedz, gdyby ktoś chciał się skontaktować z Wami i skorzystać z doradztwa Waszego, z konsultacji przed otwarciem takiej spółki, co powinien zrobić? Znaczy ja myślę, że powinien, bo, bo, bo coraz więcej może jeszcze może nie aż na, na tyle wiarygodnych, ale myślę, że coraz więcej pojawia się informacji, takich dosyć no, rzetelnych, tylko tak no, znowu trudno um, zop, trudno jakby wiedzieć, które są rzetelne, które mniej. Ja myślę, że mógłbym zaprosić, mógłbym, a twoim słuchaczom e, taki bonus dać, e, bo konsultacje w naszej firmie, ponieważ tych, no, tych osób mamy mamy mnóstwo, My generalnie codziennie prowadzimy jakieś tam konsultacje jest, jest specjalnie oddelegowany pracownik, specjalista który prowadzi te konsultacje, to jest Cezary i one są płatne może nie dużo, ale, ale kosztują jednak te 20, bodajże chyba 21 funtów za, za godzinną konsultację Skype. Myślę, że tutaj moglibyśmy dla Twoich słuchaczy zastosować jakiś, jakiś, jakiś fajny bonus. Może, może fajnym bonusem będzie to, że, że, że taką godzinną konsultację Skype moglibyśmy zrobić dla Twoich słuchaczy właśnie za darmo. Czyli myślę, że może podamy adres e-mail tutaj w Twojej domenie, niech to będzie może nazwa Twojej firmy. Rozumiem, że to jest Koach. Tak, tak Koach. Małpa Aeksea, bo tak nazywa się nasza nasza kancelaria, aexa.co.uk. Myślę, że ten adres ukaże się na dole. Jeżeli ktoś napisze na ten adres mailowy, e będzie mógł właśnie powołać się na tę audycję, na ciebie, Andrzeju, i uzyskać albo ewentualnie zadać nam pytania mailowo, albo też y poprosić o taką konsultację y godzinną na Skype'ie z naszym specjalistą Cezarem i tam dopytać się, generalnie, pytać się o wszystko. Nie ma tutaj, myślę, że, że, że nie wolno, Bać się zadać tak zwanych głupich pytań, bo tu nie ma głupich pytań. Wszystkie wątpliwości myślę, że należy rozwiać i Cezary, nie tylko Cezary, ale cały nasz zespół, myślę, że, że postara się te wątpliwości wasze rozwiać. I oczywiście rzetelnie podejść do sytuacji, bo jeżeli nie będzie takiej możliwości, żebyś jednak mógł prowadzić tą, tą, tą, tą, tą spółkę jako, jako no, tą spółkę Wielkiej Brytanii, to również my o, o tym ci, ci powiemy. Także Kołach, Małpa, Aleksa, COUK, najlepiej indywidualną konsultację, zapytać o, o godzinę konsultację Skype, pobując się właśnie tutaj na, na tą audycję. Dziękuję bardzo, Marko, za ten ukłon w tą stronę. Adres jest oczywiście pod spodem, pod tą audycją, możesz zobaczyć go. Natomiast bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś, która myślę, że może też budzić wątpliwości, Pierwsze, żeby nie bać się pytań, tak, znamy to powiedzenie, że nie ma głupich pytań, tak? Głupie mogą być tylko ta, odpowiedzi, ta. bo to jest normalne. Jeżeli idziesz do specjalisty, to idziesz dlatego, że się nie znasz i to jest normalna, normalna rzecz. Więc też tutaj słuchasz tego wywiadu z Markiem, możesz posłuchać jego pierwszej części, też historii biznesowej Marka. Pewnie słyszę, że Marek mówi bardzo zrozumiałym językiem, tak, takim, którego używa się normalnie, potocznie, mówiąc o sprawach biznesowych. Jest zrozumiały, tak? Więc jego pracownicy też. No i druga taka rzecz, też znam odpowiedź, ale na wszelki wypadek dla słuchaczy, tak? Oczywiście osoba, mhm. z którą się konsultują, będą konsultować, mówi w języku polskim, tak? Nie trzeba znać języka angielskiego. Tak, tak. tak. W języku polskim, tak jak powiedziałem, Cezary, on się zajmuje tymi konsultacjami i on jakby jest jakby takim pierwszą osobą do kontaktu w naszej firmie odpowiada na wszystkie pytania, wątpliwości, jeżeli nawet czegoś nie wie, bo oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest ogromny zakres wiedzy, to, to zawsze gdzieś tam dopyta w dziale na przykład księgowym, czy też, czy też bezpośrednio do mnie, czy, czy w dziale prawnym I, i na każde pytanie postara się odpowiedzieć prostym, naprawdę bardzo prostym językiem polskim. Tutaj nie wymyślamy jakichś prawniczych sformułowań i tak dalej, jest to bardzo proste. Zresztą, nawet czytając przepisy brytyjskie, jest taka strona rządowa, ja może podam, chociaż tutaj mm. niedużo nie Wam to da po angielsku, jest to strona gov, czyli gov.uk. Tam jest dużo przepisów właśnie dotyczących podatków i tak dalej w Wielkiej Brytanii. Ta strona jest napisana tak prostym, przejrzystym językiem, oczywiście angielskim, ale tak prostym zrozumiałym dla każdego, że że generalnie ciężko jest uwierzyć, że to jest język podatkowo prawny nawet, można powiedzieć. I my takim językiem staramy się też mówić oczywiście. Dzięki Marku za tą całą audycję, właściwie za ten cykl tych, tych dwóch audycji. Na końcu chciałbym, żebyś powiedział jakieś takich parę słów, które uważasz za ważne, zachęcające, inspirujące dla ludzi, którzy dla Polaków, tak konkretnie, którzy myślą o biznesie. Teraz nie, nie myślę tylko o tym, żeby przynosić spółki, tylko bardziej mhm. ludzie, którzy myślą o przedsiębiorczości, z twojego doświadczenia wieloletniego. Co mógłbyś powiedzieć takim osobom? O, ja nie wiem, czy, czy ja mogę tutaj wiesz, zachęcać słuchaczy do biznesu, bo jakby nie było, jest to no, bardzo ciężki kawałek chleba. Dużo trzeba w życiu myślę że przejść, żeby osiągnąć już jakieś, <śmiech> jakieś sta stabilne życie, jeżeli chodzi o ten biznes. E, ja myślę, że no nie wiem, co ty mógłbym popowiedzieć. Po no, ja urodziłem się, tak jak wspomniałem, w pierwszej części w takiej wiosce, gdzie, gdzie był kiedyś PGR, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne i udało mi się jakoś y, y, stworzyć, no może nie jest to jakiś duży biznes, ale jednak y, stworzyć życie y, którym się cieszę. Ja myślę, że jeżeli mi się udało, a naprawdę ani nie jestem zbytnio kreatywny, ani nie jestem zbytnio, ani nie jestem wykształcony jakoś tam w wielce. I jeżeli mi się udało, to, to, to naprawdę może się każdemu udać. I ja bardzo polecam, bo jak już się osiągnie, jednak przejdzie się te wszystkie trudności, to jednak myślę, że jakby zadowolenie z prowadzenia własnego biznesu jest dużo zawsze większe, dużo, dużo większe niż na przykład z pracy u kogoś na etacie, więc ja bym zachęcał może w ten sposób, że jednak ta nagroda chyba gdzieś tam czeka, trzeba się uzbroić cierpliwość, bo to zajmuje pewnie ileś tam lat, ale, ale jest, jest, jest warto myślę na końcu tej drogi jest warto. Także zachęcam każdego, żeby tą ścieżkę przedsiębiorczości jednak obierać, żeby jednak podejmować to ryzyko. Ja wiem, że to wymaga dużo poświęceń i tak dalej. Macie rodziny, macie dzieci, macie szkołę, ale jednak naprawdę nagroda na końcu jest, jest warta tej, tej, tej całej ścieżki, tej, tej, tej, tych wszystkich przejść. Dzięki Marku za takie szczere podzielenie się, bo to co powiedziałeś, tak? Jest nagroda, ale jest też cena, którą trzeba zapłacić za tą nagrodę i oczywiście tutaj mówisz z, z tej perspektywy, że warto podjąć ten wysiłek, ale też nie chcemy ukrywać, że ten wysiłek jest, że to nie dzieje się łatwo, lekko i przyjemnie, tak. chociaż nagroda jest warta tego, żeby, żeby spróbować. Zrobić to oczywiście mądrze, odważnie i kreatywnie. Dobrze, Marku, Dokładnie. jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za te dwa wywiady, za tak wiele mądrych rzeczy, inspirujących, za podzielenie się własnym doświadczeniem. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję bardzo za, za to, że mnie wysłuchałeś i wysłuchaliście mnie, mnie wszyscy i polecam się na przyszłość. Dziękuję.